Otwórzmy Psalm 33. Kiedy ostatnio czytaliście ten Psalm? Zgadza się, wiem. Dlatego ponownie zamierzam go przeczytać. Nie dlatego, że już zapomnieliśmy jego treść. Mam nadzieję, że nie do końca, ale prawda jest taka, że musimy na nowo i na nowo i na nowo wracać do tych samych miejsc Słowa Bożego, aby ono rzeczywiście utrwalało się w naszych sercach. I kiedy Adam w zeszłym tygodniu czytał ten psalm, ja dzisiaj rano odsłuchiwałem tego, pomyślałem, że warto by do niego wrócić i jeszcze raz przeczytać wspólnie. Adam czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Ja przeczytam z toruńskiego przekładu a my wsłuchujmy się w te słowa i weźmy je sobie do serc, aby czynić to, do czego tutaj psalmista wzywał swoich współczesnych, a przez jego słowa dzisiaj też Duch Święty wzywa Boże dzieci na całej ziemi. Wykrzykujcie z radości Jachwę Sprawiedliwi. Bo prawym przystoi pieśń chwały, czy pasuje pieśń chwały. Jest odpowiednia dla prawych pieśń chwały. Wysławiajcie Jahwe na cytrze, śpiewajcie mu przy dziesięciostrunnej harfie. Śpiewajcie dla Niego nową pieśń, grajcie pięknie i z okrzykiem radości. A więc w tych pierwszych słowach tego psalmu mamy zachętę do uwielbiania Boga, wysławiania Go, wykrzykiwania z radości, śpiewania i gry na różnych instrumentach. I jak widzicie, tutaj nam się pomnożył zespół muzyczny. Doszli bracia, którzy nas tutaj wspierają muzycznie, więc mamy coraz więcej tych instrumentów. Natomiast te instrumenty nie zastąpią uwielbienia, czy dziękczynienia, czy chwały, czy wywyższania Boga, która winna płynąć z każdego z naszych serc. Więc czy śpiewamy a kapela, czy śpiewamy tylko z jednym instrumentem, czy śpiewamy przy wtórze wielu instrumentów, Bóg daleko bardziej zainteresowany jest tą melodią, która rozbrzmiewa lub nie rozbrzmiewa w naszych sercach. Wiemy, że Bóg tam zagląda. Bóg nie jest tak bardzo zainteresowany tą całą muzyczną oprawą i doskonałością tej muzycznej oprawy, to my raczej jesteśmy tym zainteresowani. Nam to jakoś może pomóc, a czasami przeszkodzić. Różnie z tym bywa. W każdym razie dla nas jest to jakiś tam ważny element, który mówię, albo nam pomaga, albo nam utrudnia śpiewać. Natomiast Bóg patrzy na nasze serca. Czy tam jest wdzięczność? Czy tam jest, dziękuję, czy tam jest uwielbienie Go? Czy tam jest postrzeganie Jego wielkości? Czy rzeczywiście tam jest radość? Tutaj pierwsze słowa mówią wykrzykujcie z radości. Żeby wykrzykiwać z radości trzeba najpierw mieć tą radość. Można wykrzykiwać pod dyktando, można wykrzykiwać, no, po prostu się wysilić i krzyknąć coś, tak? Ale tutaj jest zachęta, by wykrzykiwać z radości i jest założenie, że jest ta radość. I tak jak tutaj dalej mówi psalmista, że to prawym przystoi pieśń chwały. Więc. To też jest istotne, by nasze serca nie były zanieczyszczone czymkolwiek, kiedy stajemy przed Bogiem do modlitwy, ale żebyśmy, jeśli w jakikolwiek sposób jesteśmy świadomi naszych upadków, grzechów, przestępstw Bożego Prawa, byśmy to wszystko wyznali Bogu, żebyśmy uniżyli się przed Nim i ufając w dzieło Pana Jezusa Chrystusa, w moc Jego krwi, Przyjęli oczyszczenie naszych serc, abyśmy rzeczywiście w szacie sprawiedliwości mogli stać przed Nim i Go uwielbiać, bo tylko takim przystoi chwała. Bóg nie ma upodobania w chwale ludzi bezbożnych. Bóg nie ma upodobania w chwale ludzi, którzy są splamieni grzechem, ale śpiewają pięknie. Wiemy, że Bóg tym nie jest zainteresowany. Więc tutaj... Ten element naszej sprawiedliwości, która jest darem łaski Bożej przez krew Pana Jezusa Chrystusa, uzdalnia nas do tego, byśmy w prawości, w czystości serc mogli uwielbiać naszego Boga. I dalej w tym psalmie mowa jest o, o, o tym, jaki jest nasz Bóg, jakie jest Jego Słowo, w czym On się tak naprawdę lubuje, co Jemu się podoba i co Jego chwali. Czytamy, że Jego słowo, słowo Jahwe jest prawe i wszystkie Jego dzieła są w prawdzie. On kocha sprawiedliwość i sąd. Ziemia jest pełna miłosierdzia Jahwe. Na słowo Jahwe zostały uczynione niebiosa i tchnieniem Jego ust wszystkie ich zastępy. On gromadzi wody morskie w stos, w zbiornikach, kładzie głębie. Więc tutaj te słowa mówią o jego mocy i mocy jego słowa, którym on wszystko powołał do istnienia i przez którego słowo wszystko istnieje i funkcjonuje według zamierzonego przez niego porządku. On jest stwórcą wszystkich rzeczy i On jest stróżem wszystkich rzeczy. Jego ręka opatrzności spoczywa na całym Jego stworzeniu. Niech cała ziemia boi się Jachwę, lęka się Jachwę. Niech się go lękają wszyscy mieszkańcy świata. I tutaj Adam ostatnio też to wyjaśniał, że nie chodzi o jakiś paraliżujący strach, ale chodzi o zbożny lęk, chodzi o zbożną postawę uznania Jego wielkości, uznania Jego mocy, świadomości, z kim mamy do czynienia i odpowiedniego, odpowiedniej postawy szacunku wobec Boga. Tutaj, kiedy czytamy o bojaźni wobec Boga, często mowa jest o tym aspekcie respektu przed Bogiem, szacunku Boga, uznania, że On jest Bogiem, a my jesteśmy stworzeniem tego właściwego dystansu między nami a Bogiem. On bowiem przemówił i stało się. On rozkazał i stoi trwale. Czyli tu właśnie mamy podstawę tego, tej naszej bojaźni. Świadomość Jego mocy, mocy Jego słowa. Jachwe miażdży zamysły narodów, niweczy plany ludów. Zamysł Jachwe trwa na wieki myśli Jego serca z pokolenia na pokolenie. A więc Jego słowo, Jego zamysły sięgają poprzez całą ludzkość. Przez Dzisiaj my czytamy te słowa i one dla nas są tak samo aktualne, jak były aktualne, kiedy zostały po raz pierwszy wypowiedziane i spisane. Jego słowo trwa na wieki, Jego zamysły się dalej realizują i my dzisiaj czcimy tego samego Boga, którego czcił psalmista, którego czcili pierwotni odbiorcy tego psalmu. I ta sama bojaźń powinna być w naszych sercach, ta sama radość powinna nam towarzyszyć, ta sama cześć winna płynąć z naszych serc dla naszego Boga. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Jahwe, lud, który On wybrał sobie na dziedzictwo, Jachwę patrzy z niebios, widzi wszystkich synów ludzkich. Z miejsca, w którym przebywa, przypatruje się wszystkim mieszkańcom ziemi. Ukształtował serce każdego z nich, zwraca uwagę na wszystkie ich czyny. To jest niepojęte dla nas, że wszechmogący Bóg, wszechwiedzący Bóg, wszechobecny Bóg Baczy na najdrobniejsze szczegóły życia każdego z nas. Wszystkie nasze czyny i nie tylko czyny. Słyszy wszystkie nasze słowa i zna wszystkie nasze myśli. Wie o nas wszystko. Z takim Bogiem mamy do czynienia. Nie przychodzimy do kogoś, kto teraz... O, a ty kto? Nie przychodzimy do kogoś, kto ma tyle na głowie, że no nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego. Przychodzimy do Boga, który rzeczywiście ma, jeśli tak można powiedzieć w ogóle o Bogu, że ma wiele na głowie, w, w tym sensie, że On wszystko, co istnieje, yy, ogarnia swym umysłem, ogarnia swą wiedzą, ogarnia swą obecnością. Każdego z nas w najdrobniejszych szczegółach również. Więc do takiego Boga się zbliżamy. I dalej jeszcze psalmista mówi, że króla nie wybawi liczne wojsko, bohatera nie ocali jego wielka siła. Koń jest zawodny w wybawieniu, nie ocali swoją wielką siłą. Tutaj psalmista wyznaje, że te ludzkie aspekty w których człowiek pokłada swą ufność, w których człowiek upatruje się jakieś wartości i one mają pewnie jakąś tutaj doczesną wartość i, i oparcie, ale okazują się często zawodne. Okazują się bardzo często no, nie takie, jak sobie myśleliśmy, że są. Natomiast dalsza część mówi właśnie o położeniu ufności w Bogu, o zaufaniu temu, który nigdy nie zawodzi, Oto oko Jachwę jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy pokładają nadzieję w jego miłosierdziu. A więc jeżeli mamy tą właściwą bojaźń przed Bogiem, darzymy go właściwym szacunkiem, pokładamy w nim nadzieję, pokładamy nadzieję w jego miłosierdziu, możemy spodziewać się jego pomocy. On ocala od śmierci ich duszę. Zachowuje ich przy życiu w czasie głodu. Dlatego nasze dusze oczekują Jachwę. On jest naszą pomocą i tarczą. W Nim bowiem, w Nim rozraduje się nasze serce, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. I teraz jeszcze na koniec ta prośba. Niech będzie nad nami Twoje miłosierdzie, Jahwe, według pokładanej w Tobie Nadziei. Powstańmy, kochani. Tak jak ten psalm nas zachęca, zwróćmy ku Niemu nasze dusze, oczy naszych serc, radujmy się w Nim, śpiewajmy Mu z serca módlmy się do Niego, wywyższajmy Go w tym zgromadzeniu, niechaj On odbierze sobie należną Mu cześć i chwałę i dziękczynienie. Kochany nasz Panie, przychodzimy do Ciebie, który jesteś wszechobecny, wszechmogący, wszechwiedzący, który znasz nas każdego z nas na wskroś. Niczego tutaj przed Tobą nie udamy, w żaden sposób nie zrobimy na Tobie wrażenia naszym wielkim głosem czy pięknymi modlitwami. Ty dokładnie wiesz, gdzie jesteśmy i czego potrzebujemy. I chcemy przyjść do Ciebie w uniżeniu, świadomi naszej słabości, świadomi naszej ułomności, naszej niegodności, by zbliżyć się do Ciebie w naszej własnej sprawiedliwości, w naszych własnych dokonaniach. Dzięki naszym własnym zasługom w tym wszystkim stoimy przed Tobą w łachach, w łachmanach naszej niegodziwości, bo tak wiele nam brak Twojej chwały. Panie, dlatego zbliżamy się do Ciebie przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego doskonałe dzieło, przez Jego zasługi, przez Jego wstawiennictwo. Tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Który okrył nas szatą swojej sprawiedliwości. I tylko na nim polegamy. I tylko przez niego ważymy się zbliżyć do Twojego tronu. Daj nam, Panie, rozumieć Twoje miłosierdzie, Twoją nieskończoną, niepojętą, wielką łaskę. Daj nam uwielbiać Ciebie, radując się w Jezusie, Twoim Synu i tym wszystkim, co dla nas dokonał. Daj nam zbliżyć się do Ciebie i uwielbiać Ciebie, wywyższać Ciebie, dziękować Ci, wysławiać Ciebie. Tak jak ten psalm i wiele innych miejsc Twojego Słowa nas zachęca. Wesprzyj nas swym duchem, poprowadź nas w tym czasie modlitwy, śpiewania pieśni. Daj, Panie, aby to wszystko, co tu czynimy, zbliżało nas do Ciebie i... Da, po, żebyś Ty, Panie, dotykał nas, każdego z nas. Mamy tak wiele potrzeb. Zmiłuj się nad nami. Działaj pośród nas. Ku Twojej chwale. Amen. Amen. Zachęcam, kochani, bracia, siostry, do modlitwy i wielbienia Boga w tych pieśniach, które będziemy śpiewać. Dziękuję, że ta możliwość bycia w bronie Twoich dzieci i radując się wielce właśnie z tej tej bliskości, tej społeczności, którą mamy, tak modlę się, żebyśmy przede wszystkim w naszych sercach i umysłach mieli Ciebie, który Jesteś najważniejszy i obyś zawsze był najważniejszy w naszym życiu, czy w tym czy każdego dnia naszego życia. Amen. Amen. Amen. Chcemy cały czas w tym wieku, dobie dojrzewać, Panie, Żeby, żebyśmy byli tacy właśnie wypróbowani, żebyśmy byli, byli wątpiący się, żebyśmy nie nie zmutwili, żebyśmy zawsze w Twoją łaskę, w Twoją pomoc, w Twoją życzliwość w nas, przychylność. Panie, są takie momenty, że doświadczamy tego bardzo mocno, a czasem szukamy, Panie tej społeczności z Tobą. Pytając gdzie jesteś Panie? Przybliż się. Czymicie proszę Panie, brusz nas zawsze z pokorą, z bojaźnią i z nadzieją kochać I Ciebie i wyjąć do Ciebie Pana. Amen. Amen. Amen. Pokazał mi rzekę pod żywota czystą jak kryształ na stronę Boga i Baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo złota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uprawiania narodu. Nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudy jego służyć mu będą i oglądać będą jego odlicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Amen. Amen. Dziękuję Ci Pani, że przeprowadziłeś mnie do Twojego dnia, żeby w miłość, cienności, gdzie chociaż myślałam, że godnie by Ci służy, a tu było, ciągnęłaś mnie twoje w Twojej przestrzeni, gdzie Cię, w serce. Jestem tak to wierzę na to. Samy ciężar, który dmigałam na sobie, nie mogę Cię wychodzić, dlaczego? Dlaczego tak cierpię? Zabrałeś mi to, umówiłeś mi z Jestem wolna, czuję się jak młody, wdzięczna i sercowi Jezu. Za taką miłość, jaką się okryzałeś, takiemu jak o grzecznikowi. Kochuję z Panią mojej i moje czoło przed Panią. Prawę tego, Za moją rodzinę, która bardzo zostawa, zamknięta. Hajdana się i oszustów. Nasz serca wam z tych ludzi. I proszę, proszę, dziękuję Ci za wszystko, co zrobiłeś dla mnie i ułagam za wszystkich, którzy jeszcze Ci nie znali. Amen. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Ci Boże na każdy trzeźwy dzień, że nie wprowadzisz do życia, lepsze życie. Dziękuję za czytą się na mamie do szpitala, o wiele lepiej się czuję. Za piękny dzień słodny, że tu jestem, się ludzi, wróci, wiosny. siostry. Drugie dziękuję za moją przeźwór, bo potrzebuję siły, moc, aby się opiekować, synem i mamą. I dziękuję Ci za dobrą drogę, którą w tej chwili nie prowadzisz. Amen. Yeah. żadna wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie potrafi nas wyłączyć z miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie od nasza. Jak Pan Jezus nas umiłowałeś. Wielką miłością, Panie. po z grzeszników skierowałeś, wstąpiłeś tu z nieba, stałeś się człowiekiem, tak jak my, aby wydać swoje ciało za brzeg Ta wielka miłość, którą Pani okazałaś, przyprowadziła mnie do Ciebie. Tak jak wszystkich tych, którzy uznają, wszystkich tych, którzy oraz wysyłają tego imienia, w serce Pani wykupiłeś. Kupiłeś nas, tego ceną. Ty Panie masz swój ruch, który drogą kupiłeś. Bez srebrem, złotem jakimiś kamieniami, lecz producentem takiego baranka. Ty Panie jesteś tym barankiem, jesteś tym arkapola. Jesteś wewnątrz z pokolenia. Gier. Ty możesz wszystko Panie uczynić. Bo Ty masz wszelką władzę w niej miłości. Nie tylko ja przeczytałem ponownie. Psalm 33, który był ostatnio czytany, ale również chyba siostra Irenka przeczytała Psalm 23, który też był ostatnio tutaj czytany przez Pawła i był wstępem do jego kazania na temat trzech pasterzy. Pan Jezus, który jest dobrym pasterzem, który położył życie za swoje owce, pasterz, który dosłownie pasie owce na halach i ci duchowi pasterze, którzy troszczą się o Boży Lud. I dobrze byłoby, żebyśmy tutaj wspólnie porozmawiali o różnych Elementach tego, o czym Paweł mówił, szczególnie w tym ostatnim kontekście. Oczywiście te pierwsze, ten pierwszy jest kluczowy. Bóg, jako pasterz swojego ludu, który przychodzi w osobie pana Jezusa Chrystusa i objawia się nam jako dobry pasterz, który kładzie swoje życie za owce. Natomiast Najbardziej dla nas praktyczną kwestią, o której myślę dobrze, żebyśmy tutaj porozmawiali dzisiaj, jest właśnie to, jak postrzegamy to pasterzowanie sobie wzajemnie. Jak postrzegamy tych, których Bóg ustanowił w kościele jako pasterzy i w jaki sposób też my, Postrzegamy siebie, będąc owcami, bo wszyscy jesteśmy owcami w takim właśnie wymiarze przed Chrystusem, który jest pasterzem naszych dusz, więc wszyscy bez wyjątku jesteśmy owcami, które należą do tego dobrego pasterza Jezusa Chrystusa, który nas wszystkich strzeże, prowadzi, zaopatruje, troszczy się o nas, natomiast Oprócz tych wybranych pasterzy mamy też potrzebę troszczenia się jedni o drugich. Mamy potrzebę wzajemnego doglądania siebie, dbania jedni o drugich. I myślę, że w tym kontekście dobrze byłoby, żebyśmy troszkę porozmawiali. I też Paweł dotknął tego, tego tematu, Dzisiaj no, obecnego wszędzie chyba, czyli poddawania się, podprowadzenie pasterzy z innych zborów. Przez internet mamy dostęp do różnych mówców, którzy mamy nadzieję, że są pasterzami lokalnych w społeczności, ale słuchając ich poddajemy się w jakiejś mierze, bardziej lub mniej, porozmawiajmy o tym, pod ich prowadzenie i na ile jest to dla nas zdrowe, bezpieczne, potrzebne, więc dobrze byłoby, żebyśmy o tych rzeczach porozmawiali. I tak jak zawsze jest mikrofon bezprzewodowy, kto chce niech podnosi rękę, będziemy podawali mikrofon. I mamy godzinę czasu na to, żeby dzielić się naszymi przemyśleniami, naszymi uwagami, refleksjami. Także tutaj już jedna ręka jest w górze, super, nie trzeba czekać, bo na pierwszy, pierwszy głos jest zawsze najdłużej czekamy. A dzisiaj jest nowa siostra, która się nie boi zabrać głos. Nie wiem jak to nie wiem, mam na imię Jolanta, jestem z Władysławowa. Trzy tygodnie jestem po ogłoszeniu sporu, wyszłam z organizacji Światków Tak bardzo byłam chłonna prawdy, kiedy Jezus mnie wyprowadził. Jak na skrzydłach odeszłam, czułam to, bardzo się modliłam, nic mi się nie zgadzało. Czytałam Biblię zupełnie inaczej. I potem byłam tak chłonna prawdy, mając już Biblię, którą dostałam od brata. Rozumiałam ją coraz bardziej, ale brakowało mi takiej wiedzy, bo to jest zupełnie inaczej niż uczono mnie wcześniej, zupełnie. Więc w internecie jest tyle wykładowców, tak, pastorów. I trafiłam na brata Poena, Poen, dobrze, z Indii, pastor, który najbardziej mi do serca przypadł, ponieważ jego nauki oparte na Słowie Bożym były tak czyste i są, że odbieram je i potrafię przyjąć je z, taką, z pełnym sercem. Są charyzmatyczni różni pastorowie, którzy robią to zwracając uwagę na siebie, a to się widzi, to się czuje, więc wyłączam się z tego i przyjmuję tylko te nauki, które pochodzą od naszego wybawcy Jezusa Chrystusa. Dziękuję. To ja podam tutaj akuratnie, odniosę się do brata Zakapunena, którego też wiele wykładów tłumaczyłem i są dostępne też w internecie. To jest jeden z takich przykładów no, pozytywnych, chwała Bogu, gdzie ludzie w różnych częściach kraju, świata mogą włączyć i skorzystać z pouczeń, z mądrości, doświadczenia, i rzeczywiście wiernego wykładu Bożego Słowa i jesteśmy wdzięczni za tych wszystkich braci, którzy wiernie wykładają Boże Słowo i pomagają niektórym przejrzeć na oczy, wejść na drogę życia, więc tu jest ten dobry aspekt tego korzystania z no, tego, co jest tak, w internecie i z czego możemy korzystać. Natomiast, tak jak Paweł zwrócił uwagę ostatnio, jest niebezpieczeństwo polegania i słuchania i zaufania ludziom, których tak naprawdę nie znamy. Brata Zakapunena poznaliśmy, był w Polsce kilka razy, osobiście go poznaliśmy, modliliśmy się z nim, był z nami na poście braterskim. Potem był na kilku konferencjach, gdzie no, mieliśmy okazję zadać mu trudne, osobiste pytania i poznać go naprawdę bliżej, więc jest to jeden z takich braci, którzy dla nas tutaj, niektórych z nas przynajmniej, jest osobiście nam znanym bratem, stąd możemy jego między innymi polecić. Natomiast co z tymi braćmi, których nie znamy? którzy tak naprawdę nie wiemy kim są, jak żyją, jak traktują swoje żony, dzieci, jak, jak rzeczywiście są postrzegani w swoich zborach, czy w ogóle mają zbory, czy są częścią jakichś zborów. Dzisiaj coraz więcej takich, którzy po prostu mają swój samochód i transmisję z samochodu podają i to jest cały ich zbór. I to są wszyscy, których oni z którymi oni mają społeczność, oczywiście poza tymi licznymi fanami, którzy ich oglądają w internecie. Więc pytanie, na ile ten ogromny zasób kaznodziejstwa internetowego, którego ja też jestem częścią, przyznaję się, no jest bezpieczny, tak? W tej wypowiedzi przed chwilką jakby dotknąłeś kilku kwestii. Ja bym chciał tylko powiedzieć o może dwóch. Jedna jest taka, że bardzo dobre, pożądane, bezpieczne jest to, jeśli znamy tego, który mówi, bo wiedząc, jak wygląda jego życie, jego świadectwo, możemy jakby uspokoić się troszkę chociaż, że to, co mówi, jakby jest takie spójne i nie jest to człowiek jakiś hipokryta czy ktoś taki. Albo... Innymi słowy, prostymi mówiąc, yy, yy, mówi coś innego, a żyje inaczej. Ale to, co chcę zwrócić uwagę, to to, że yy, bez względu na to, kto mówi, jeżeli mówi prawdę, to prawda jest prawdą. A y, znowu, bez względu na to, kto mówi, jeżeli coś jest nieprawdą, chybieniem celu, to takim też jest, tak? Czyli jaki z tego wniosek? Y, mając Boże słowo, y, mając jakieś poznanie, słuchając kogoś, y, przede wszystkim patrzymy na to, czy jest to Boża prawda, zgadzająca się z Bożym słowem, a. Z tej drugiej strony patrząc, jeśli słuchamy brata, którego znamy świadectwo, wiemy, że jego życie jest takie spójne z tym, co, co mówi i co mówi Boże Słowo, może zdarzyć się sytuacja, że ten brat powie coś, co akurat jest nietrafione. I wtedy my nie patrzymy na te słowa przez pryzmat tego, że to jest brat sprawdzony i mówimy, a no to skoro on to powiedział, to znaczy, że to jest prawda. Tutaj właśnie jest ta, ta czujność potrzebna, żeby wszystko jakby sprawdzać, upewniać się. Czyli nie mamy żadnych takich autorytetów, którym ufamy w ślepo. I nie odrzucamy też wszystkiego, co, co no nie jesteśmy w stanie jakby zweryfikować, poznać i powiedzieć: No, ja nie znam tego brata, to nie będę go słuchał. Także so, ja wiem, że są różne podejścia do słuchania w ogóle kazań w internecie: że jedni są bardziej zwolennikami, są też tacy mniejsi zwolennicy albo wręcz przeciwnicy, żeby, żeby nie słuchać tego, że, że to, to już trzeba by posłuchać, jakie oni mają tutaj wytłumaczenie. Ja osobiście czerpię, oprócz tego, co tutaj mogę w zborze mieć między braćmi i, i też z tego, co tu jest zgłoszone, też korzystam z tego, co jest w internecie. I widzę właśnie, że są takie historie, że, że czasami słucham, słucham, słucham, a tu nagle widzę, ktoś zbacza. No to, no to słyszę to, tak? słyszę i no to najczęściej to dalej już nie, nie słucham. Ja jeszcze dodam, że Adaś ma 38 lat wiary za sobą, więc jest w stanie, myślę, po tylu latach czytania Pisma Świętego, słuchania różnych braci, ma jakieś władze wyćwiczone w rozróżnianiu tego, co jest zdrowe od tego, co jest chore. Natomiast jeżeli jesteśmy młodymi ludźmi w wierze, ja osobiście zachęcam do przeczytania kilkukrotnie Pisma Świętego z modlitwą, zanim zaczniemy kogokolwiek słuchać, żeby naprawdę kilka razy, przynajmniej od deski do deski, przeczytać całą Biblię z modlitwą, żeby zapoznać się w ogóle ze Słowem Bożym na tyle, żeby umieć rozróżniać cokolwiek. bo kiedy ktoś nawraca się i wiecie, słyszy Jezus, słyszy Bóg, słyszy jakieś wersety cytowane, no to wszystko przyjmuje raczej za dobrą monetę i nie ma władz poznawczych. Można człowieka zwieść i wielu z nas tutaj ma za sobą historię zwiedzenia. Byliśmy oszukani przez ludzi z Biblią w ręku. Oszukali nas, dlatego że nie znaliśmy tej Biblii sami, a przyszli ludzie, którzy wydawali się ją znać, wydawali się być szczerzy, wydawali się być tacy no, wierzący i idący za Bogiem i nas oszukali zwiedli nas. Więc teraz w jaki sposób człowiek młody w wierze, który nie zna jeszcze dobrze Pisma Świętego, w jaki sposób ma odróżnić prawdę od fałszu? Skąd może wiedzieć, że ten ktoś skręca na złą drogę, skoro on nie zna tej drogi jeszcze? Więc moja rada jest taka, dla tych wszystkich, którzy są młodzi w wierze, którzy jeszcze nie przeczytali tej Biblii kilka razy, żeby się na tym skupili, naprawdę bracia, i siostry, poznać najpierw źródło, poznać Słowo Boże, poznać prawdę Bożą i nawet jeżeli już jesteśmy wiele lat wierzący, to pierwszą naszą lekturą i jeśli nie poświęcimy czasu na Słowo Boże, a będziemy zamiast tego słuchać ludzi w internecie, obawiam się, że to nie jest zdrowe dla naszej duszy. Jeżeli nie mamy czasu na codzienną lekturę Słowa Bożego i społeczność z Bogiem w Jego Słowie, to wtedy tak naprawdę podążamy za opiniami ludzi. To my potrzebujemy karmić się tą żywą wodą, tą żywą manną Bożego Słowa. Każdy z nas osobiście. Więc na jakimkolwiek jesteśmy etapie życia, to powinno być naszym priorytetem. Jeśli nam brakuje czasu na czytanie Biblii osobiste, a mamy czas na słuchanie ludzi w internecie, uważam, że coś jest poważnie nie tak. Jeśli spędziłeś godzinę z Biblią i spędzisz godzinę, po latach mówię, czytania tej Biblii, spędzisz godzinę słuchając kogoś, to myślę, że jesteś w stanie rozróżnić. Natomiast jeśli pięć minut czytasz Biblię, a pięć godzin słuchasz, to obawiam się, że jesteś zdany na te wiatry, lada wiatry nauki. Więc taka jest moja opinia i taka rada co do dzisiaj, do tych różnych naprawdę wartościowych rzeczy, do których mamy dostęp, ale musimy być świadomi, jest masa śmieci, jest masa rzeczy bezwartościowych i co gorsza masa rzeczy szkodliwych, zwodniczych, również przez ludzi, którzy się mienią chrześcijanami I jest ich pełna, więc tego musimy być świadomi. No I taka mała uwaga, jeżeli słuchamy kogoś przez internet, ktoś fajnie mówi, bo mówcy są, mogą fajnie mówić, to zwracajmy uwagę na kontekst wersetów, które nam podaje, czy czasami nie wyrywa wersetu z kontekstu, nie, nie nadaje im im innego znaczenia niż jest, bo kontekst pozwoli nam, kontekst nie pozwoli nam na spacerki po Biblii. Na, troszkę tu wyrwiemy, troszkę tu, nie? Bo tak jak mówcy mówią, to tak jeden werset tu, drugi tą, No i właśnie... Ja się nauczyłem Biblię czytać w kontekście, Nie tylko kontekst musi być historyczny, tło, kto do kogo, żeby, no żeby, bo podam taki przykład, kiedyś słuchałem takiego mówcę adwentysta, oczywiście wiemy, że oni tam o ten szabat naciskają i go promują, i tak, y, i przeczytał werset, y, naprzód z księgi, y, tam y, z przykazania, że będziesz prze, przestrzegał dnia szabatu, no i, i później jest list do że jednak pozostaje odpocznik szabatowy dla ludu bożego. I człowiek taki właśnie, y, nie, nie znając kontekstu tego wyrażenia, że jednak pozostaje odpocznik szabatny dla ludu bożemu, Ludu Bożego, gdy przeczyta kontekst, to będzie wiedział, że to nie chodzi o siódmy dzień tygodnia, tylko Bóg wyznaczył inny dzień dzisiaj. I to jest, to była taka dla mnie nauczka, bo ja właśnie słuchałem, dałem się przekonać, że jednak jest, no tak, no jest, ma, ma człowiek rację. No ale przeczytałem kontekst i ten kontekst wspaniale, no nie pozwala na dowolną interpretację tekstu słuchajmy, ale też badajmy, zgodnie z Biblią, bo, no bo nie każdy z nas może przyształ całą Biblię, ale musimy mieć pewien taki zarys, pewną taki no, no zarys. Musimy wiedzieć, jaka jest. Tak jak jest, mamy banknot i nie wszystkie znaki szczególne my musimy znać. Nie znamy wszystkich znaków szczególnych, niektóre są ukryte, dlatego my musimy taki, już taki ogólny zarys wiedzieć, co jest, jaki banknot jest prawdziwy, jak go odróżnić i jak odróżnić tę prawdę Bożą od ludzkich spekulacji, bo to, ja to nie nazwę prawdą, bo są pewni ludzie, którzy mówią, że głoszą prawdę, a jednak się to okazało to nieprawdą. To było zwodzenie, to było... Mamienie, spekulacje różne, ludzie lubią y, poprzez różne takie wzniosłe słowa, y, jak to mówi apostoł Paweł, y, ludzi innych do, do siebie pociągać przez takie górnolotne słowa, a my właśnie musimy się tego wystrzegać. Jeden element bym dołożył do tego wszystkiego, y, poznawanie Boga z Biblii, poznawanie Boga przez słuchanie wykładów, przez słuchanie wykładów ludzi y, sprawdzonych, to tak to było mówione, nie? Y, y, I to wszystko jest bardzo ważne. Y, trzecim bym tutaj takim elementem, niezwykle istotnym, y, jak myślę, tu bym taki dodał element, że poznawanie Boga y, w ramach wspólnoty wierzących, w ramach Kościoła, najbliższej wspólnoty wierzących braci i sióstr to jest dzisiaj trochę może takie niedoceniane i może czasami jest w odwrocie, dlatego że właśnie świat nam dał te możliwości internetowe. I ja podam taki przykład, który do mnie akurat przemawia. Co jakiś czas wymieniamy z żoną samochód i szukając samochodu dostaję instrukcję. Musi być klimatyzacja, Nie? No bo to wiadomo, że musi być klimatyzacja. Ja mówię żono, moja droga kochana, ja uczyłem się jeszcze jeździć w czasach, kiedy nie było klimatyzacji w samochodach, więc słowo musi być nie pasuje. Klimatyzacja może być i jest fajna i rzeczywiście dzisiaj wszyscy to oferują, ale to, co musi być, to, to są inne elementy, bez których nie pojedziemy. I moim zdaniem rozważanie Słowa Bożego w gronie najbliższych braci i sióstr w społeczności lokalnej to musi być. I to można wyciągnąć z Biblii. Teraz może trochę czasu na to nie ma, ale możemy to omówić kiedyś w wolnej chwili, że Bóg rzeczywiście zabezpieczył Kościół przed tymi wichrami, byle nauki poprzez dojrzewanie wspólnoty lokalnej, gdzie ustanowił jednych tymi, drugich tymi, oko, ucho, ręka, noga, ale to jest ten organizm, jeden, bliski. I tam wtedy wszystko działa, to musi być. Jeżeli chcemy z zewnątrz czerpać, no to tu już bracia powiedzieli, to uważajmy, od kogo czerpiemy, bo najczęściej nie wiemy, kto to jest, najczęściej nie wiemy, jakie ma intencje. Zobaczcie nawet na taki prosty przykład, bo to nie chodzi o złe intencje tych mówców. Znajdziemy sobie mówcę, który daje nam listę, nie wiem, 30 lekcji, ze Słowa Bożego, czy 40, 40 godzinnych wykładów. Tutaj drugi ma następne 40, a jeszcze trzeci ma następne 40. Razem mamy, nie pamiętam, jaki jest słaby, tak 120, a to tylko ułamek tego, co dany serwer internetowy proponuje. I teraz wchodzimy w to i przerabiamy te lekcje. Zobaczcie na jedną rzecz, co chcę powiedzieć, że dla takiego nauczyciela stworzenie tych 30 lekcji to jest owoc jego, nie wiem, trzydziesto czy czterdziestoletniej drogi z Panem i rozważania Słowa Bożego również w kontekście społeczności braterskiej, tej najbliższej. A my chcemy wziąć te lekcje, te czterdzieści i w miesiąc czasu myślimy, że my to łykniemy i się, nauczymy się tego, co On chce przekazać. Obawiam się, że to może być na wyrost, nasze, takie nasze podejście, na, nasza chęć może być na wyrost. Natomiast gdy, gdy rozważamy słowo w społeczności braci i sióstr najbliższych, to mamy to te tempo, które jest dla nas, które jest jakby przewidziane dla nas, bo rozważamy rzeczy, które nas dotyczą, które dotyczą naszych braci, naszych sióstr, które dotyczą naszego aktualnego stanu, czy miejsca w tym szeregu, w drodze za Panem i to wtedy ma większy sens. No to to chciałem dołożyć tylko, dodać. Proszę. Ja jeszcze tylko dodam króciutko i Łukasz przekazuje Ci. Jedną rzecz dzisiaj popularne jest rozsyłanie linków, rozsyłanie ciekawych kazań, ciekawych wykładów. Dostajemy od różnych braci, sióstr, którzy... Mają dobre chęci, tak? sami skorzystali, chcą nas wesprzeć, więc nam to wysyłają. Jeżeli komukolwiek, cokolwiek rozsyłamy, to naprawdę trzymajmy się tych zasad, o których tutaj rozmawiamy. Czy to jest osoba, która, która wiemy, że jest rzeczywiście zdrowa? Czy mamy braci, czy w jakikolwiek sposób jesteśmy w stanie tą osobę zweryfikować. Jeżeli mówi jakieś rewelacje, których do tej pory nie słyszeliśmy, jakieś naprawdę odkrywcze rzeczy, dobrze jest się skonsultować z kimś, kogo dobrze znamy i kto wiemy, że zna Słowo Boże, czy to w ogóle jest faktycznie odkrycie biblijne, czy to jest jakiś totalny odjazd. Niestety tutaj w naszej społeczności mieliśmy takie przypadki, jakichś yy, odjazdów, które były rozsyłane w dobrych intencjach. Ktoś się zachłysnął albo niestety czasami ktoś nawet nie sprawdził. Dostał od kogoś linka i wysyła go dalej bez przesłuchania, bez zweryfikowania, bez sprawdzenia co to jest. Po prostu dostał. Uważasz, że skoro jemu przysłała jakaś tam fajna siostra czy fajny brat, no to rozsyła dalej. I w końcu ktoś, ale co to w ogóle jest? I sprawdzamy to i okazuje się totalny chłam, totalne jakieś dziwactwo, niebiblijna nauka, wykręcanie słowa Bożego. Mieliśmy takie przypadki, niecałkiem niedawno kilka takich przypadków było gdzie brat, siostra po prostu rozesłał innym no, nauczanie, które było totalnie niebiblijne, złe nauczanie, niesprawdziwsze. No nie róbmy czegoś takiego, naprawdę nie róbmy tego. Dzisiaj jest masa spamu, również chrześcijańskiego spamu, który powinien lądować w koszu, a niestety bracia, siostry, dlatego że tam jest, mówię, ładny tytuł, Ładny obrazek, werset biblijny, po prostu rozsyłają to dalej, bez zweryfikowania, bez sprawdzenia. Nie róbmy tego. Temat szeroki i głęboki. Ja chciałem też tak dwa słowa dorzucić a propos tej wspólnotowości właśnie, o której Paweł mówił. Bo jak myślę o tym, to w tą stronę moje rozważanie idzie że Kościół jest też powołany do tego, żeby być razem, żeby razem pielgrzymować, żeby razem funkcjonować, żyć, konfrontować się, wiecie, rozmawiać, zadawać sobie trudne pytania jeden do drugiego. To jest to pasterzowanie, o którym tutaj też było dzisiaj mówione, między innymi. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest takie niebezpieczeństwo i ono w sumie, no jest często realizowane, że, wiecie, ta internetowa, czy też społeczność, czy słuchanie kazań, no zastępuje nam taką konfrontację jeden na jednego, wiecie, w takim, no to relacje, to życie razem jest zastępowane. I to jest taka, ja nie wrzucam całego, wiecie, tego zjawiska internetowego do kosza, bo to jest czasem bardzo pomocne i sam z tego wiele razy korzystałem. Szczególnie na początku, gdy się nawracaliśmy, to bardzo dużo słuchałem kazań w internecie i one były bardzo dla mnie pomocne, ale z biegiem czasu przestałem. Dzisiaj w ogóle nie słucham, więc trochę odwrotnie niż Adaś, ale no, tak mnie Bóg prowadzi, że już dzisiaj gdzie indziej widzę te, wiecie, dobre rzeczy, które od Boga mogę dostawać. Ale jest tu też taka właśnie takie niebezpieczeństwo, taka, taki diabelski, nawet bym powiedział diabelski, taki majstersztyk, nie? żeby odsunąć człowieka od takiej relacji żywej z drugim, z bratem, z siostrą i podać mu, wiecie, jakieś gotowe tutaj intelektualne rozważanie nawet prawd Bożych, nie? No bo Kościół to nie jest, wiecie, jakieś intelektualne rozważanie tylko, to oczywiście jest też, ale to jest naprawdę znacznie coś więcej. I chciałbym zwrócić uwagę właśnie jeszcze na tych słuchających, do których też się przecież zaliczamy, to nie jest tak, że ja w ogóle dzisiaj nie słucham, czasem i słucham. Ale żebyśmy się tylko nie skupiali na tych mówcach, czy on dobrze mówi, czy nie dobrze, i próbowali go sklasyfikować, ale na tych słuchających, bo ja jestem przekonany, że są tacy słuchający, co słuchają dobrych nauczycieli, nawet i tego Zaka, czy nawet naszego Pawła ale robią sobie z tych nauczycieli jakieś, wiecie, bożków, no patrzą na nich, a nie na Chrystusa, w tym pokładają nadzieję. Jestem przekonany, że tak jest, że są też tacy. Sam nie raz miałem, wiecie, bój w swoim sercu, więc zwróćmy na to uwagę też, nie, że w tym całym rozważaniu tego, że to są bardzo takie delikatne kwestie i nie próbujmy tego tak teraz rozwiązać. Dobrzy mówcy i źli mówcy. Chodzi o to, żeby to całe zjawisko jakoś próbować nazwać, no i dostrzec, że można naprawdę też bez tego funkcjonować. Ja absolutnie w to wierzę i wiem, że są ludzie też, którzy no tylko tak funkcjonują przez internet, no i to jest wielka, wiecie, bieda, nie? I ja nie chcę tego oceniać, ale zachęcałbym tych, którzy tak funkcjonują, no, no módlcie się i my się u nich też módlmy, żeby, no, żeby Bóg dał im społeczność, bo Bóg daje tym, którzy chcą, którzy szukają. Ja nie mam wątpliwości. Mi też dał i wam, wam dał, więc no Bóg daje. Nawet w takich trudnych czasach, bo mówimy o tym, że są trudne czasy, że źle się dzieje i w Kościele i w ogóle, wiecie, no bo taka jest prawda, ale Bóg ma naprawdę wiele rzeczy do złamania w życiu każdego swojego dziecka i czasem trzeba być w takiej społeczności, w której nie wszystko ci się podoba, i nie ze wszystkiego jesteś zadowolony i masz jakieś ciężary, ale Bóg naprawdę uczy swoje dzieci i tu musi ten, być ten aspekt właśnie, przyglądajcie się sobie nawzajem jedni drudzy. No przecież tego w internecie absolutnie nie ma. No to jest, no tego po prostu nie ma. I niech ten internet będzie dla tych, którzy tego potrzebują. Faktycznie tutaj przecież możemy się wymieniać informacjami, możemy nawet polecać jakąś naukę konkretną, ale niech to będzie gdzieś taka drugorzędna rzecz. Najpierw patrzmy na to, czy jesteśmy w społeczności świętych, czy jesteśmy otwarci na właśnie trudne pytania, na konfrontacje, czy zabiegamy o siebie, no nie wiem, tak jakoś po prostu, no tak chciałem dorzucić takie dwa słowa, bo to myślę jest bardzo istotne. Mi internet bardzo dużo dał. Gozaka tyle słuchaliśmy na samym początku. Zresztą no teraz też jest obecny czasem. No i to był naprawdę błogosławiony czas, nie? gdzie Bóg otwierał. Ale jest też ten aspekt, że Bóg, kiedy poznaliśmy Chrystusa, kiedy już wyszliśmy z tej religii, w której tkwiliśmy przecież 10 lat, tym Chrystusem się zachłysnęliśmy i On nam tak, wiecie, urósł w sercach i wtedy właśnie byli ci mówcy w internet, tego było tak bardzo dużo, ale też na żywo ci bracia, te posty braterskie, na które jeździliśmy, to, to może nie było tych wielu lat, o których ty, Paweł, mówił, tego studiowania Słowa Bożego, wiecie, wiele lat, bo, bo nie było wiele lat, ale Pan Jezus jakoś w swojej łasce tak, wiecie, pokazywał, nie? Jedno smakowało, drugie nie smakowało bo to, co smakowało, to prowadziło właśnie do Chrystusa, wywyższało go. Ja coś takiego doznałem, to jest wielki cud, po prostu łaska, że Bóg też, wiecie, w swojej łasce pomagał rozdzielać, że tego nie, no to mi po prostu nie smakuje, no, to nie idzie w stronę Chrystusową. Tak jak tu siostra mówiła o tym mówieniu o sobie, że są nauczyciele, którzy na siebie kierują, no pewnie, no to jest łaska Boża to zobaczyć, kiedy słuchasz takiego no, mówcę nie? i on właśnie raczej nie na Chrystusa, ale na siebie albo na jakiś ideę, na no, głęboki temat. To tak chciałem zachęcić tylko. Ja chciałem tylko tak jeszcze króciutko napomnąć, bo kiedy opuściłem organizację Świadków Jehowy, człowiek ma w głowie pewne tory, pewne kolejny ma, który mi idzie, całkiem świadomy jeszcze, błędnych tych torów. I pewnego dnia zadałem sobie pytanie, sobie znam, i co, będziesz dalej szkołą religii prawdziwej, ten tor, nie? I powiem wam, że włączyłem internet i tam padła odpowiedź na moje pytanie, wyprowadzająca mnie z tych torów. I ten człowiek, który mówił, ja nie znałem ani imienia, ani nazwiska, kto to jest i tak dalej, ale powiedział coś, co wyrzuciło mnie z tych torów błędnych. Powiedział, nie szukajcie religii prawdziwej, szukajcie tego, który jest prawdziwy, szukajcie Chrystusa, bo tylko On jest drogą do Boga, nie religia. I wyskoczyłem z torów. <laughs> bo człowiek, człowiek człowiek, będąc w jakiejkolwiek religii ma tak wbite do głowy pewne sformułowania, pewne nauki, które przez lata słysząc po prostu on nie powtarza jak papuga. I czasami potrzeba takiej, ja to widziałem też tu no, Zadałem sobie pytanie i tak, no czas, to, to był przypadek, że włączyłem internet i dostałem odpowiedź na moje pytanie. Także no, dzięki Bogu, że musi nas czasami wywalić z tych naszych torów, w którym tak lecimy sobie i czasami możemy wpaść z, i zamiast dotrzeć do celu, no to lecimy ku zagładzie. Także dla każdego z nas, no to były takie, takie przeżycie, które dzięki Bogu. No to ja tak już powiem, bo tak o tym mówimy, o, o tych różnych pasterzach, też o tym internecie, no tak jak tutaj bracia mówili, że żeby to wyciągać i po prostu filtrować. Ja jak przygotowywałem to słowo, wiem, że dla wielu mogło brzmieć to jednostajnie, prostoliniowo, monotonnie, ale moim przesłaniem nie było tylko to, ja tylko jako przykładę to użyłem, aby wskazać na Chrystusa, bo często się z automatu mówi, że wierzę w Jezusa, On jest moim pasterzem i po iluś latach, gdzieś się nawet można chodzić 15, 20, 30 lat z Bogiem i to stanie się takie troszeczkę jałowe. No i chciałem bardziej wskazać na to, chyba to było moje takie najważniejsze to przesłanie, tą kartkę. Ja już kiedyś miałem to przygotowane o tym pasterzu, tak długo z tym chodziłem i to było chyba najważniejsze, co tam powiedziałem, że kim jest Chrystus i czy warto Mu swoje życie dalej poddawać pod Jego władzę, że nie mamy nic do stracenia. Ja po prostu mówiłem sam za siebie, że nie słucham już prawie do zera, prawie do zera. E, tych kaznodziei, bo wiele przykładów, których tam użyłem, to są z życia wzięte, to nie jest wyssane z palca, z kim miałem, że tak powiem, do czynienia, mogłem to sprawdzić, mogłem na przykład, mówimy o tych internetowych kaznodziejach, taki jest, jak jeden jest, e, bo teraz takie zapytanie padło, Andrzej Kwaśniewski, też wiecie, pewnie znacie, to go słuchałem 2,5 roku, nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, tylko po, będąc w poprzednim zboże bo tam też to ludzie słuchali i troszeczkę to sprawdzić, bo można po dwóch kazaniach i kogoś spuentować. No wiadomo, że pierwszą rzeczą, którą jest, że on nie ma zboru, jakby tak do końca on tak troszeczkę skacze jak żaba na liście i mógłbym powiedzieć, że poprawnie mówi, ale nie jest to do końca wyznacznikiem, bo nie ma do końca braci, którzy mogli go tam też skonfrontować, którym mógłby się poddać, nie miał swojego zboru. To jest taka jedna podstawowa rzecz. Dzisiaj mamy czasy, gdzie jest dużo nie tylko zwiedzeń, ale takiej, wiecie, nieszczerości w zborach. Ludzie odchodzą, to widzą, nie chcę, nic z tym robić porządku, żeby się czasami zbór nie posypał, albo ludzie nie odeszli. I ci, co to widzą, a nie mają wpływu wywierania, na to odchodzą i wtedy wolą siedzieć w domach i po internetach to szukać. To są tacy ludzie, nie że oni są jacyś gorsi, tylko dlatego, że gdzieś tak mają taki etap w życiu i gdzieś to muszą zakończyć, bo takich bardzo dużo ludzi znam, gdzie raczej chyba trzeba szukać gdzieś jakiejś społeczności, chociaż małej, ale zdrowej, albo po prostu gdzieś poszukać miejsca, gdzie mogą mi to wskazać, często tak nie jest i ci ludzie tak gdzieś zostają. No i wracając do, do tej ostatniej tej wypowiedzi mojej, co miałem w tym słowie przygotowane, to właśnie, że tak to spisałem, jak postrzegam, Chrystusa, Myślę, że każdy z was też, tylko chodzi o to, żeby to było bardziej w nas wryte w sercu, to świadome tego, bo myślę, że każdy w życiu musi się gdzieś wypstrykać i dojść do momentu, jak to się mówi, to, to co na początku, ta pierwsza miłość, którą się poznają, że on był wszystkim dla mnie i wszystko to, co było z nim związane, oczywiście w taki nieślepy sposób, tylko świadomy i dojrzały, że u nim to po prostu przefiltrować, co słuchamy tylko chodzi o nasze nastawienie, nasze serce, nasze intencje, nasze oddanie całe pełni Chrystusowi, nie? Bo dojdziemy do jakiegoś momentu, do takiej ściany, co my tam chcemy uzyskać od tych innych, co słuchamy. Co On może mi takiego dać albo czego my szukamy? I też to jest to, że mogą nawet zdrowe być kazania, bo możemy od lotowców słuchać, to są na pierwszy rzut oka od razu. Widać, że coś jest tam nie tak, to Dave Hunt mówi, że to są takie, o jak się zachowują jak oszołomy, to widać, ale są ludzie, którzy są poukładani i gdzieś tam mają taką opinię poukładanych ludzi, nauczycieli, no ale niestety też te kazania trzeba konfrontować, bo to może tam w środku nie do końca tak wyglądać, jak wygląda, dlatego tak jak tu było mówione, żeby są bracia, są w zborze, to można się popytać, ktoś może coś nakreślić, naświetlić, to nie jest żaden, myślę, wstyd, a to są rzeczy brane z życia, z doświadczenia. To wszystko. Ja mam taką dosyć długą historię, jeżeli chodzi... Znaczy nawracałam się w ogóle w domu i zanim trafiłam do pierwszej społeczności, to na tyle, na ile próbowałam to odtworzyć, to minęły być może cztery lata. I przez to jakby nauczyłam się też nie wiem, przez obcowanie ze Słowem, przez obcowanie też z żywym, z żywym Słowem, z Bogiem, jak to rozumiem, nauczyłam się też, jakby, jaki punkt, jak do mnie, co jakby zrobił z moim życiem, jak mnie prowadzi. I jak trafiłam do pierwszej społeczności, to właściwie przeżyłam szok, bo no jakby to nie pasowało tak do końca z tym obrazem, jaki nosiłam w sercu. Już nie będę tutaj rozwijać tematu, ale y, jak słuchałam, no bo wiadomo, przez te długie lata byłam w różnych... Y, miejscach słuchałam różnych y, usługujących. Y, no, od czasu, kiedy jest y, internetowo też możliwość słuchania kazań, słuchałam różnych osób i właściwie y, to jest długi temat, ale to tak ogólnie, jakbym miała powiedzieć to y, słuchając, zawsze miałam to odniesienie do tego pierwszego wrażenia, jakie zrobił na mnie Pan Bóg i to, była, to było takie moje odniesienie podstawowe, że odnosiłam to, co słuchałam, tych ludzi, którzy, których też słuchałam, porównywałam do tego pierwszego mojego wrażenia, czyli do tego wrażenia, który, jakie, jakie zrobił na mnie Pan Bóg, działając w moim życiu tak, a nie inaczej i potem też słuchając różnych świadectw. Jakby... Ja to tak rozumiem, że jakby widziałam serce Boga i patrząc na innych, czy słuchając innych, patrzałam jakby na serce tych ludzi i y, starałam się dostrzec, y, jakie jest serce tych ludzi, y, czym oni się kierują i czy rzeczywiście też jest to spójne z tym prowadzeniem Bożym, czy to jest to jedno, czy to jednak idzie w inną stronę, czy ten ktoś będzie wzmacniał we mnie i to będzie mi pomagało jakby dalej zbliżać się do Boga i bardziej kochać Boga i bardziej być posłusznym Bogu, czy to będzie w jakąś inną stronę podążało. I pamiętam też ten werset, gdzie jest napisane, że choćbyś Choćbyś tam naprawdę, no miał wiele, można by było przeczytać ten fragment, ale nie miałbyś miłości, to byłbyś jak cymbał brzmiący i to mniej więcej wybrzmiewa właśnie w tych różnych wypowiedziach, y, różnych nauczaniach, czy ktoś jest jak cymbał brzmiący, y, czy jednak widać tą miłość, że ta miłość po prostu jest niezbędna. No to tak pokrótce. Nie wiem jak do końca zbudować tą wypowiedź. Wiem co chcę powiedzieć, jeszcze właśnie nie wiem jak. Może w ten sposób, że jeżeli przyjmiemy założenie, że możemy kroczyć tą naszą drogą za Bogiem we właściwy sposób albo w jakiś sposób błądzić bardziej lub mniej, albo może się zdarzyć, że czasami zbłądzimy i wrócimy na właściwe tory. Nie wiem, czy to jest cała lista tych możliwości, ale wiecie, wiecie co chcę powiedzieć. tak? Jeżeli założymy, że coś takiego istnieje w naszym życiu, chyba wszyscy się zgodzimy z tym, to teraz zadam Dwa pytania. Czy słusznym jest polegać jedynie na tym, co mówią mi bracia i siostry na mój temat? I drugie pytanie. Czy słusznym jest nie słuchać tego, co ktokolwiek mi mówi z braci i sióstr i polegać tylko na tym, co mi się wydaje, na ile ja rozróżniam sprawy? Myślę, że powinniśmy badać nasze serca, my sami, w świetle Słowa Bożego, naprawdę poważnie zastanawiać się, w jakim miejscu jesteśmy, czy jesteśmy we właściwym miejscu i też powinniśmy być otwarci na słuchanie tego, co mówią nam bracia i siostry. I myślę, że jedno jest ważne i drugie jest ważne i to, co Łukasz tutaj chciał zwrócić uwagę, że w społeczności takie coś może mieć miejsce, no to, to jest jakby. Y, jestem y, tego samego zdania, że, że jest to pole do, y, do właśnie działania Bożego poprzez braci i siostry. I różnie to bywa z tymi naszymi y, w naszych wszystkich słabościach, bo i, i nasze badanie własne, własnego serca jest obciążone niebezpieczeństwem jakiegoś błędu i wtedy mamy braci i siostry, którzy może ten błąd gdzieś tam wyprostują albo ktoś nam coś mówi, ale my też mamy swój rozumek, tak? mamy Boże Słowo, mamy Bożego Ducha, który w jakiś sposób nas prowadzi i powiemy nie, nie. Brat tak powiedział, ale ja jednak wiem, że, że tutaj nie miał racji. Yy, także to, to są te słabości, które, o których też musimy pamiętać, że mogą mieć miejsce. I jeszcze różnie to może być właśnie w tych naszych kontaktach. Jesteśmy różni, mamy słabości, mamy różne charaktery. I jesteśmy też w różnych miejscach w, w, w, na drodze za Bogiem. I myślę sobie tak, dobrze jest słuchać tych, którzy są dla nas bardzo tacy mili, przychylni, przyjacielscy, ale też dobrze jest słuchać tych, którzy czasami coś, oby tego było jak najmniej, ale jeżeli się zdarzy, że ktoś, nie wiem, ktoś nam burknie coś, czy, czy powie w jakiś taki sposób niezbyt miły dla nas, to zastanówmy się nad tym, co powiedział, tak? Czy miał rację, czy nie miał racji, bo, bo nawet jeżeli ktoś, no, że tak powiem, w swojej słabości coś powie, nawet w złości, tak? A ty to ciągle tam tylko się wymądrzasz, czy coś tam, no różne mogą być historie. I teraz... Skupię się na tym, że, że ktoś mnie obraził, ojej, jestem obrażony, teraz mam niechęć do tej siostry czy brata, czy zastanowię się, może w tym jest jakieś ziarno prawdy. No i znowu zastanowię się, tak? albo miał rację, albo nie miał racji. A musimy pamiętać o pewnych takich prawdach, które są ponad tym wszystkim, czyli to, że nie mamy mieć w sercu goryczy, mamy mieć w sercu przebaczenie, tak, yy, mamy miłować się nawzajem, nie tylko słowami, ale też prawdziwie. No, tu się wszystko tak fajnie składa do kupy, no, to co Asia mówiła, co ty Adaś mówisz. Yy, ja mam wrażenie, tak mówię teraz o sobie zupełnie, może też kiedyś takie wrażenie mieliście, a może nie, ale ja takie wrażenie odnoszę co jakiś czas, że mylę się albo że jestem zagrożony pewną taką pomyłką, pewnym myśleniem błędnym o tym, że jestem bliżej Boga wtedy, kiedy więcej o tym Bogu mogę powiedzieć i więcej wiem o Nim, bo usłyszałem więcej kazań, bo przeczytałem więcej książek, bo, nie wiem, posklejałem jakieś fakty, i mam w głowie pewną, nie wiem, doktrynę poukładaną. Nie chcę powiedzieć, że to jest nieważne, nie chcę powiedzieć, że to jest nieistotne, ale chcę powiedzieć jedno, że to, czego Bóg ode mnie oczekuje i co uczę się rozumieć całe życie i mam nadzieję, że w końcu to pojmę, to, czego Bóg ode mnie oczekuje, to to, żebym był przemieniany i pewnego dnia przemieniony na obraz jego syna. I to naprawdę, powiem wam, nie musi w ogóle iść w parze z tym, co ja o Bogu wiem i mogę powiedzieć, bo sobie intelektualnie coś poukładam. I teraz dlaczego mówię o pewnej pomyłce? Bo ta dostępność wszystkich lekcji w internecie, wszystkich kazań, Książek, nie wiem, cytowanych, nauczań i tak dalej, jest tak bogata, że mogę ulec pewnej ułudzie, że jestem bogaty, bo już wysłuchałem 30 lekcji Zaka, 40 brata tam nie wiem, Kazimierza, 50 brata Mariana. I w pewnym momencie jestem tak naszpikowany tymi kazaniami, że mam takie złudne wrażenie, o, przeżyłem ostatnie 10 lat i się nauczyłem, albo oni mnie nauczyli. A potem idę, nie wiem, z kimś przez życie obok kogoś, nie? Mała próba, prosta rzecz. I okazuje się, że nic nie wiem, nie? Nic, no jakby nie przemieniła mnie sama wiedza o Bogu. I dlaczego teraz mówię o tym, że wyższe dla mnie w hierarchii jest poznawanie Boga w społeczności lokalnej? Bo nawet jak my jedną setną przerobimy tej wiedzy, którą ma, nie wiem, brat Kazimierz, bo brat Kazimierz ma tysiąc kazań dla mnie, a ja w społeczności z wami przerobiłem taki milimetr tego wszystkiego, co ma brat Kazimierz. Ale to mnie przemieni, to ja jestem wygrany a jak 100 kazań Kazimierza mnie nie przemieni, to straciłem czas na 100 kazań. Znaczy może coś tam zyskałem, nie chcę powiedzieć, że to w ogóle, wiecie, jest nieistotne. Chodzi o przemianę, że jakby Bożym zamysłem dla nas jest przemiana naszych serc. I to, co mówiłem o tej klimatyzacji, wiecie, no kiedyś nie było internetu. To znaczy, że Bóg nie przemieniał ludzi przez społeczność braterską? Albo wyobraźcie sobie, jak Kościół się tworzył? Że teraz nie wiem, Bóg w Biblii dał jakąś dyrektywę do tego, żeby tworzyć konferencje, żeby wymieniać pastorów między jednym zborem a drugim, bo to rozszerzy ich wiedzę o Bogu, albo rozszerzy poznanie, albo przemianę ich serc. No nie, ja rozumiem misjonarską, misyjną służbę apostołów czy misjonarzy, to jest potrzebne, natomiast nie widzę w Słowie Bożym takiej, wiecie, konieczności tego, że żeby przemiana ludzkich serc rosła, to my potrzebujemy mówców z oceanu albo, nie wiem, z innego miasta. Albo wyobraźcie, podam wam taki przykład, bo czasami jest takie myślenie, jeszcze się włącza, że no u nas to tak biedniutko, no nie mamy tych profesorów od teologii. Albo, wiecie, tych charyzmatycznych mówców, co, nie wiem, anielskie pióra z dachu ściągają. albo co, Bo takie myślenie możemy mieć, że... Jak Bóg pobłogosławił nam, bo mamy 300 kilometrów stąd brata, który nam może pomóc, u nas takiego brata nie ma. No jest tak biedniutko, no jest tutaj, tam powiedzmy, nie wiem, ten taki, co ledwo coś wie, tamten, ledwo coś, ja nie mówię o nas, wiecie, nie obraźcie się, ja mówię o takim myśleniu, że my możemy ulec takiej ułudzie, że jeżeli Bóg nam nie otworzy, drogi do kazań z zaoceanu, to nam tutaj nie pobłogosławi, bo czegoś nie mamy. A przecież źródłem naszej przemiany to jest Duch Święty, to jest Bóg, który no, jest tutaj. Jest mniejszy Duch Święty w Wejherowie niż, yy, nie wiem, gdzieś tam. Gdzie? W Los Angeles, tak. Bo, albo w Chinach, tam jest dużo większy... I już tam przekazuję, ale a zaw, zawarłem już myśl, nie? Co chciałem powiedzieć? No, no, no. Najbardziej. Nie chciałem jeszcze słówka powiedzieć właśnie, że nawet zwężając to tylko do naszego podwórka tutaj, to też gdy, no bo mamy dużo przecież nauczania w zboże, ale przecież ile razy sobie mówiliśmy, że jeżeli nie zaczniemy, wiecie, jeszcze głębiej tego praktykować i ćwiczyć i się konfrontować, to też nam to niewiele jakby da, no bo tu właśnie chodzi o tą przemianę, no to chciałem podkreślić, o przemianę serc, te małe próby, potem małe, duże, my musimy być przemieniani, to się nie bierze z intelektualnego napakowania się, już co tam mówię z internetu, ale nawet tu jak jesteśmy, nawet jak sobie zero internetu, a tylko tu będziemy brać i słuchać, a jak nie wejdziemy na drogę próbowania tego wszystkiego, to, to też żaden... Chciałem wspomnieć jeszcze takiego brata, którego bardzo miłuję. On ma, To jest taki jeden z braci, który on właśnie bardzo miłuje taką relację z innymi braćmi. Ja się od niego tego uczę w ogóle. I on miał kiedyś takie... Kiedyś byliśmy w Ustroniu i była taka zachęta, że jedziemy do braci Morawskich. O, Tam jakieś muzeum, wiecie, było. O, on mówi, a żyją ci, żyją ci bracia Morawscy? Nie, no nie żyją już. Nie, to ja nigdzie nie jadę. Ale to było takie bardzo, wiecie, pozytywne, nie? że no, on bardzo ceni po prostu taką tą relację brat z siostrą, siostra, brat brat z bratem, wiecie, w Panu, nie, I to jest bardzo ubogacające. Ja też tak chcę i tu chciałem się zachęcić siebie i was wszystkich, żebyśmy miłowali, wiecie, bycie razem żebyśmy naprawdę tutaj modlili się, żeby Bóg nam otwierał oczy. I nami i prowadzącym zbór, żebyśmy nie, wiecie, nie lecieli z programem. To czasem trzeba jakieś lody przełamać, ale to, wiecie, Bóg, Bóg ma naprawdę wiele łask dla nas i wchodźmy na tą drogę. Ona jest mniej przyjemna niż wysłuchanie tylko. Na pewno jest mniej przyjemna, no bo jest, wiąże się, jeszcze raz podkreślę, z konfrontacją z moim sercem z moim dziadostwem, które tam jest w tym starym człowieku. No i to zawsze, to nie jest przyjemne. Ja powiem sam za siebie, no nie jest. Myślę, że nikomu nie jest to przyjemne. Ja chciałbym tak jeszcze napomagować, że ludzie są w różnych religiach, w różnych organizacjach i jest pewna organizacja, która, nie będę to mówił, która zniechęca innych, czyli zniechęca swoich wiernych, aby nie słuchali niczego, co nie wyjdzie z naszego. Maszcie tylko słuchać nas, bo tylko my mamy prawdę i prawda jest u nas, a innych nie słuchajcie. Możecie badać swoją wiarę, ale tylko w oparciu o naszą literaturę i w oparciu o nasze tam yy, wykłady, prawda? No i macie tam nasze publikacje i tak dalej. Ludzie, jak większość, myślę chyba, że duża większość ludzi ma jakieś, miało jakieś tam swoje tory, którymi sobie jechało, ale ludzie boją się konfrontacji w to, w co wierzą. Oni się boją, ażeby, bo Bóg też poddaje nas próbie, konfrontacji. Tak było kiedyś i tak jest obecnie. Tą próbą może być postępowanie brata, siostry, że ten człowiek no, że się zgorszy. Oczywiście zgorszenia miały być. Biada temu, przed którego przychodzi zgorszenie. Inną kwestią jest to, że człowiek w coś wierzący, on jest tak, tak, tak, tak pewien, że on nawet nie będzie tego sprawdzał, bo jak sprawdzi, to się może okazać, że niestety, no, no byłem w błędzie. No ja zawsze, ja starałem się sprawdzać to, co mówią mi. Na początku ufałem w 100% że to, co powiedzieli, to jest prawda, no ale potem doszło do mnie, że ty chłopiel, ty sprawdziłeś to? No jak? No, nie wiem. Ksiądz mi pewnie któregoś razu podsunął taką, podświadomie taką, bo przyniósł przekład interlinearny i podniósł, podsunął mi taką myśl. Znaczy, nie on mi nic nie mówił, tylko tak ja sobie podświadomię, że o, tu jest tekst grecki oryginalny, nie? że ja mogę sobie sprawdzić na przykład. Bo byłem kiedyś pewien, że Tetragram w Nowym Testamencie występuje. Tak, byłem tego pewien. Do, do, do, dopóty sam nie sprawdziłem. Także sprawdzajmy w innych źródłach. Człowiek ma różne. My tu też poruszamy różne kwestie usprawiedliwienia, czy zbawienie można utracić, czy nie. Prawda? Są różne kwestie, do których się odnosimy i czasami potrze potrzebujemy, zawsze potrzebujemy konfrontacji. My musimy to wypalić w ogniu, nie bać się tego. Ten, kto się boi, to znaczy, że no tak, on, on w to wierzy, ale ja tego nie ruszam, bo jeszcze, jeszcze moja wiara się ulegnie, ulegnie y Apostoł Paweł napisał, że każdego, każdego z nas wiara będzie wypróbowana w ogniu. Jeden człowiek buduje na różnych y, y, takich ułatwopalnych y, rzeczach, a inny buduje na czym innym. Także jak mówi, że y, każdego dzieło w tym dniu albo spłonie, albo się ostoi, a więc no, ja zawsze chodziłem po, po takiej stronie, że sprawdzałem, to była taka w tej organizacji raczej była niemiłe widziane, żeby coś sprawdzać, czyli sprawdzać tylko w naszej literaturze, a nigdzie indziej, nikogo innego nie słuchać, bo może nas zwieść no tej prawdy, w, którym, w której człowiek jest, do której jest przyzwyczajony no i to. Ja tylko króciutko się odniosę, bo jak słyszeliście, już dzwonek dzwonił, więc musimy kończyć na dzisiaj naszą dyskusję. Możemy później kontynuować ją przy stołach, przy Agapie. Mamy dużo czasu tam i już tak długo, jak chcemy siedzieć i dyskutować, to możemy to robić. Natomiast na, tą, na ten moment będziemy kończyć. Króciutko tylko jeszcze odniosę się do tego, co Robert powiedział, że oczywiście naszą intencją nie jest powiedzenie, że... My tutaj mamy monopol naprawdę i nie słuchajcie nikogo innego, bo tylko my. Więc oczywiście nie wychodzimy z takiego założenia. Mamy kontakty z braćmi w różnych społecznościach. Nie jesteśmy zamkniętą, hermetyczną, sekciarską grupą, tylko mamy kontakt z braćmi i tych, których znamy, cenimy, polecamy i Zachęcamy też do korzystania z ich usług. Tutaj będziemy mieli w listopadzie brata Hala z Los Angeles. Przyleci, żeby kontynuować wykłady na temat zwycięstwa w Chrystusie. Mamy, jedziemy na konferencję do Torunia braterską, gdzie będziemy słuchali braci z różnych społeczności. Pod koniec listopada jedziemy na post braterski, gdzie spotykamy się w gronie braci z całego kraju, by się i za też przyjeżdżających, by razem się modlić, więc nie mówimy o zamykaniu się na innych braci, którzy nauczają, tu czy tam, mówimy o zdrowym podejściu, przede wszystkim, tak jak tutaj podkreślamy, w naszej lokalnej wspólnocie, w której też nie ma, bo organizacja, o której mówisz, o której wszyscy wiemy, co za, o co, którą chodzi, to tam jest po prostu z góry, znowu przez wąskie grono kilku ludzi narzucana interpretacja Biblii dla wszystkich. My nie mamy tutaj narzucanej interpretacji dla wszystkich. Bracia dzielą się, ale każdy brat, który dzieli się, musi wiedzieć, że może być przez innych skonfrontowany i, może my, i dlatego siedzimy, tak jak dzisiaj, i rozmawiamy o tym, co brat mówił w zeszłym tygodniu, a nie... Brat powiedział, łyknęliśmy i już cisza, nikt nie, o tym nie rozmawia. No właśnie nie. Więc tu jest ta różnica, że nikt z nas nie przypisuje sobie autorytetu nieomylności, nikt z nas nie przypisuje sobie autorytetu, który jest niepodważalny, niekwestionowalny. W pokorze dzielimy się tym, co rozumiemy z Bożego Słowa, czego nauczyliśmy się, czego Pan Bóg nam dał doznać i, i tym się dzielimy, ale poddajemy to pod rozwagę braci i sióstr. Nie mamy takiej, takiego nastawienia y, autorytatywnego narzucania wszystkim jednego słusznego poglądu, więc to jest wielka różnica. Tego się wystrzegamy i wiemy, że to jest niebiblijne. Uznajemy autorytet Chrystusa, i autorytet Jego słowa, natomiast tak jak tutaj powtarzane było już dzisiaj kilkakrotnie, każdy człowiek najlepiej wykształcony, najlepiej znający Boga jest tylko człowiekiem, który może się pomylić, może zrobić błąd, może się oddalić od Boga. Może utracić to, co otrzymał, więc dlatego nie polegamy na człowieku, nie możemy polegać na żadnym człowieku, na żadnej organizacji, na, nawet na żadnej grupie ludzi. Korzystajmy z tego, co Bóg daje nam w społeczności Kościoła, jednocześnie pielęgnując naszą relację z Panem i służąc Jemu, wielbiąc Jego, i będąc odpowiedzialny, każdy z nas przed Nim, ostatecznie każdy z nas za siebie zda sprawę przed Bogiem. Natomiast Bóg dał nam społeczność Kościoła, którą winniśmy cenić, z której winniśmy korzystać i w którą winniśmy też wkładać nasze zaangażowanie. I to, to chcemy podkreślać, że również w tej mierze jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich mamy troszczyć się jedni o drugich, mamy też właśnie wzajemnie sobie pasterzować. O tym już nie, nie porozmawialiśmy dzisiaj, ale to było o tym też mowa w, w niedzielę i to też jest temat, który myślę ciągle się przewija niekoniecznie pod takim, pod takim hasłem, ale, ale o tym mówimy, że jesteśmy bracia, siostry za siebie odpowiedzialni, by się o siebie modlić, by siebie wzajemnie budować, by się o siebie troszczyć, by sobie pomagać, wspierać siebie. I apostoł Paweł w pewnym momencie mówi do wierzących, nie to list do hebrajczyków, nie wiemy czy to Paweł go napisał czy nie, ale w liście do hebrajczyków autor tego listu mówi do odbiorców tego listu, ze względu na czas powinniście być nauczycielami, powinniście już uczyć innych, a jesteście nadal dziećmi potrzebującymi mleka, więc to nam pokazuje, że każdy z nas winien wzrastać i być w miejscu, w którym nie tylko ciągle bierzemy, bierzemy, bierzemy, bierzemy, ale bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Czyli dałby Bóg, żebyśmy, tak jak tutaj mówimy, nie byli tylko biernymi słuchaczami, nawet tego co dobre, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy słuchają, przyjmują i czynią. Bo tylko tacy są błogosławieni, którzy czynią Słowo Boże. Niektórzy słuchają. Samo słuchanie to zdecydowanie za mało. Ten, który słucha, a nie czyni, jest głupcem, który buduje na piasku. Natomiast mądry to jest ten, który słucha i czyni. I do tego się wzajemnie wzywamy, byśmy byli wykonawcami Bożego Słowa i zachętą, i zbudowaniem, i pomocą dla innych braci i sióstr. Powstańmy, kochani, do modlitwy. A Adaś, jeszcze ostatnie słowo. Bardzo króciutko powiem, ku zachęcie, to już też stanę, skoro stajemy, ku zachęcie, czy z każdą osobą, która jest w naszej społeczności, zamieniliśmy przynajmniej kilka zdań. Jeżeli jest tak, że... Są osoby, z którymi nie zamieniliśmy kilku zdań, to zachęcam, żeby przyjąć to, nie wiem jak to powiedzieć, wyzwanie, zachętę i porozmawiać. Bo powiem Wam, jak, jak to wiele zmienia. Gdy kogoś nie znamy, a siądziemy i porozmawiamy kilka zdań, jak można to więcej, poznamy się, to od razu w ogóle jest, jest inna. Relacja, perspektywa, no, po prostu świat się zmienia nagle, tak? Mamy obcą osobę i nagle mamy w jakiś sposób bliż, bliższą nam. Pomódmy się, kochani, jeszcze. Drogi Panie nasz, jakże potrzebujemy Ciebie jakże Ci jesteśmy wdzięczni za Kościół, którego możemy być częścią, że nie jesteśmy sami na tej drodze, że nie jesteśmy zdani na siebie samych. Ty dałeś nam swego ducha, ale dałeś nam też braci, siostry, społeczność, w której możemy wzrastać. Możemy się uczyć, możemy też służyć, możemy brać i możemy dawać. I daj Panie, byśmy cenili to, co nam dałeś i też nie zaniedbywali właśnie tego naszego najbliższego podwórka abyśmy tutaj, na tym polu, na którym nas postawiłeś, w tej społeczności, której nas częścią uczyniłeś, żebyśmy zabiegali jedni o drugich, miłowali się wzajemnie i żeby nasza miłość nie była tylko w słowie, ale żeby była w czynie i w prawdzie. Uzdalnie nas do tego i daj, żebyśmy baczyli nie tylko na to, co nasze, ale też myśleli o bracie, siostrze. Pamiętali w modlitwie o tych potrzebach, które wiemy, że bracia, siostry mają, abyśmy też zawsze umieli słuchać, nawet jeśli nie czasami nie potrafimy odpowiedzieć, nie potrafimy wyjaśnić, ale możemy posłuchać, możemy przy tym przyjść do Ciebie w modlitwie. Ucz nas, Panie, tak żyć i tak postępować, aby być zbudowaniem dla każdego, aby nie być dla nikogo zgorszeniem, aby też nie być ludźmi, którzy nastawieni są na nowości i rewelacje i ciągle gdzieś miotani, lada wiatrem nauki. Strzeż nas, Panie, w prawdzie Twego Słowa. Daj, byśmy miłowali Ciebie i Twoje Słowo ponad wszystko, abyśmy w Twym Słowie trwali, karmili się nim i rozkoszowali się prawdą Twego Słowa i życiem, które płynie do nas z Twego Słowa. A Ty, Panie, przez Twego Ducha ucz nas, kształtuj nas i prowadź nas. Amen. Panie, chciałbym też modlić się. Panie, że wszyscy chcemy się modlić, którzy, Panie, nie mają takiej żywej społeczności regularnej, Panie. Panie, proszę Cię, abyś dawał tym braciom, siostrom też taką wiarę, Panie. Się rozpalił w nich tą taką Panie, wielką potrzebę, aby być razem w społeczności z innymi ludźmi, Panie. Dołożyć wszelkich starań, Panie. Przed Twoim tronem szczególnie, Panie, w modlitwie. O, aby być częścią żywego Kościoła, Panie. To Błogosław, Panie, tym wszystkim, którzy Panie, e, cierpią z takiego niedostatku. Panie, wierzę, że Ty jesteś tym, który może poprowadzić ich, Panie. Bo Ty dzieci z Amen. Amen. Amen. Panie, też Ci dziękuję, bo widziałem właśnie w Słowie Bożym, jak wielką, jak wielce się uwielbiłeś, jak wielka chwała popłynęła Tobie, kiedy zebrałeś prostych ludzi, nie możnych tego świata, nie największych tego świata, ale tych, Panie, właśnie tych niemowlęta, tych prostych ludzi i wśród nich się potrafiłeś uwielbić wszelkim Poznanie, które prowadzi do ciebie, przemianą serc. Nowy człowiek, panie, dzieło twoje, to jest twoja chluba, to jest coś pięknego. Ucz nas, panie, żebyśmy nie uzależniali tego od jakiejś mądrości ludzkiej albo od wielkości człowieka na tym świecie. Amen. Amen. nami jeszcze jedna nowa pieśń, także jak dzisiaj w psalmie czytaliśmy, śpiewajcie Panu nową pieśń, więc jedna już była, jeszcze jedna, także posłuchajmy i spróbujmy się jej nauczyć. Sorry, techniczny błąd, ale za tydzień przygotujemy te słowa. Dzisiaj tylko posłuchaliśmy, za tydzień, mam nadzieję, zaśpiewamy. Kochani, skoro już stoimy, to już nie siadajcie. Tak jak zawsze, chcemy też w tej części naszego zgromadzenia wspomnieć i podziękować naszemu Zbawicielowi za to, co dla nas uczynił, oddając samego siebie za nas, przelewając swoją drogocenną, czystą krew na krzyżu Golgoty, aby oczyścić nas od wszelkiej nieprawości, zmyć wszelki nasz grzech i spłacić nasz niespłacalny przez nas dług. Zachęcam jeszcze do modlitwy, dziękczynienia, która też to dziękczynienie pojawiło się w tej pieśni. Mam nadzieję, że udało nam się usłyszeć te słowa. Ale teraz też jeszcze przyjdźmy w modlitwie i prośmy Pana, by przygotował nasze serca, abyśmy mogli w godny sposób jeść z tego chleba, i pić z tego kielicha, tak jak nam przykazał, abyśmy w tym prostym akcie złamania chleba, pobłogosławienia kielicha i później z jedzenia z tego chleba i wypicia z tego kielicha y, pamiętali, że nie srebrem, nie złotem, nie rzeczami stworzonymi, nie rzeczami znikomymi, znikomymi zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, ale drogocenną krwią Bożego Baranka, który w swej miłości ofiarował samego siebie za nas. Ochylmy jeszcze nasze głowy, czy znieśmy je do Boga i dziękujmy, uwielbiajmy Go i prośmy, by przygotował nasze serca. Drogi nasz Panie, jakże Ci jesteśmy wdzięczni, że umiłowałeś nas do tego stopnia, że pozostawiłeś chwałę nieba, stałeś się człowiekiem tak jak my. Pozostawiłeś niewyobrażalne dla nas bogactwo i stałeś się ubogi, aby nas swym ubóstwem ubogacić. Uniżyłeś się aż do śmierci na krzyżu. Zostałeś zaliczony do bezbożnych, zostałeś zaliczony do grona grzeszników, chociaż grzechu nie popełniłeś. Nie było na Twoich ustach żadnej nieprawości, żadnego kłamstwa. Całe Twoje życie było czystym, świętym, sprawiedliwym życiem. I Ty, Panie, to nieskalane grzechem życie położyłeś za nas na krzyżu Golgoty. Abyśmy patrząc na Ciebie, abyśmy ufając Tobie, abyśmy przychodząc do Ciebie z wyznaniem naszych grzechów, Naszych upadków, naszych słabości znaleźli uzdrowienie, znaleźli oczyszczenie, znaleźli usprawiedliwienie, znaleźli wolność, którą tylko Ty, Panie Jezu, możesz dać. Kogo Syn wyswobodzi, ten prawdziwie wolny będzie. I dziękujemy Ci, że stanąłeś na naszej drodze. Dziękujemy Ci, że poruszyłeś nasze serca. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze ślepe oczy. Dziękujemy, że dałeś nam łaskę, by przyjść do Ciebie i zaufać Tobie i znaleźć w Tobie nowe życie. Panie, to świętujemy, to wspominamy za każdym razem, gdy łamiemy ten chleb, który przypomina nam o Tobie samym, o Twoim ciele które za nas zostało wydane, tak zbite, tak umęczone, że Twój wygląd niepodobny do ludzkiego. Panie, za każdym razem, gdy błogosławimy ten kielich, rozmyślamy o mocy Twej krwi, która oczyszcza z wszelkiego grzechu, która oczyszcza z wszelkiej nieprawości, która sprawia, że możemy śmiało zbliżyć się do tego wielkiego tronu Boga, Świętego Boga, spodziewając się łaski, spodziewając się dobrych darów. Wielbimy Ciebie, Wielki Zbawicielu. Pobłogosław prosimy ten chleb, który łamiemy, tak jak przykazałeś swoim uczniom podczas ostatniej wieczerzy przed Twoją męką. Panie Jezu nasz wdzięczność i miłość to jest to co dobrze by było żeby było w naszych sercach gdy myślimy o Tobie. I nie tylko w tym czasie gdy wspominamy Twoją męczeńską śmierć. Twoją miłość która zaprowadziła Ciebie na krzyż ale. Żeby to wybrzmiewało takim mocnym echem w naszym codziennym życiu. Właśnie wdzięczność za, za Twoje poświęcenie, za Twoje oddanie życia i miłość, która jest odpowiedzią na Twoją wielką miłość. Młody się o to dla każdego z nas. Amen. Amen. Zapraszamy bracia, siostry tutaj do przodu, ci wszyscy, którzy oddali swe życie Chrystusowi pod Jego władzę, pod Jego panowanie, ci wszyscy, którzy trwają w społeczności z Nim, wyznawszy publicznie swą wiarę w chrzcie wodnym, ci wszyscy, którzy idziemy za Nim pomimo naszych słabości, pomimo naszych upadków, pomimo naszych błędów. Nie tkwimy w nich, ale wyznajemy je, odwracamy się od nich, prosimy naszego Pana o przebaczenie, oczyszczenie, wyzwolenie. Jesteśmy zaproszeni do tego stołu, aby jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, badać samych siebie, upewniać się, że wierzymy w Niego, że polegamy na Nim, że On jest naszym Panem, że On jest naszym zbawieniem. Jeżeli Jesteś tutaj dzisiaj i słuchasz tego, o czym mówimy i gdzieś jeszcze to nie jest Twoim udziałem. Może masz pragnienie, może rozważasz, rozmyślasz. To też jest czas dla Ciebie, by się modlić, by prosić Pana, żeby Jego obecność, Jego życie, Jego łaska, Jego moc była Twoim udziałem. Ale nie zapraszamy do tego stołu osób, które jeszcze nie oddały mu w pełni swojego życia i nie zadeklarowały tego w publicznym chrzcie wodnym. Także proszę, żeby te osoby się wstrzymały od uczestnictwa wieczerzy, czy też jeśli mamy jakieś kwestie w naszym życiu, które wymagają naprawienia, uregulowania i nie jesteśmy gotowi z jakiegokolwiek powodu, też się wstrzymajmy od tego, gdyż Pismo przestrzega nas, że ktokolwiek nierozważnie, nierozsądnie nie rozróżniając ciała pańskiego i krwi pańskiej jest tego chleba i pije z tego kielicha własny sąd jej pije i Bóg traktuje to bardzo poważnie, więc też zachęcamy do powagi w tym uczestnictwie w stole pańskim także niechaj każdy z nas bada samego siebie upewnia się gdzie stoimy przed Bogiem i tak jedzmy z tego chleba i tak pijmy z tego kielicha Kochani, powstańmy jeszcze do modlitwy. Jeżeli ktoś z Was chciałby jeszcze zawołać do Boga, macie jakieś potrzeby, prośby. Ja mam prośbę o taką parę, która miałem nadzieję, że dzisiaj przyjedzie. Tanas i Lena. Mam nadzieję, że może za tydzień przyjadą. Tanas to jest były więzień, którego tutaj odwiedzaliśmy w Wejherowie przez lata. I on wyszedł, mam z nim kontakt i miał dzisiaj przyjechać. Niestety po wyjściu wrócił do starych rzeczy. Także życie z nim nie jest łatwe dla jego żony, a ona ma nowotwór. Niedawno się dowiedziała i też zachęcałem, żeby przyjechali, żebyśmy się o nich modlili. Mam nadzieję, że przyjadą. Natomiast chciałbym Was prosić jeszcze o modlitwę za nimi, żeby Bóg w swojej łasce ratował ich, działał w ich sercach i przyprowadził ich do zbawczej wiary w Jezusie. Panie nasz, chcę przyjść do Ciebie jeszcze z tą prośbą o Tanasa Lenę, abyś działał w ich sercach i otworzył ich oczy na Twoją dobroć, Twoją miłość, Twoją moc, aby szczerze zwrócili się do Ciebie, przyszli do Ciebie z tymi problemami, którymi sobie nie radzą, ale też przyszli z tym największym problemem, który jest daleko, daleko większy od tego, co tutaj ziemskie, doczesne. Z problemem grzechu, z problemem niewiary, zniewolenia złem. Panie, zmiłuj się nad nimi. Przemawiaj do nich. Proszę, ratuj ich i daj łaskę, by zaufali Tobie, by oddali się Tobie. Proszę o Twoją pracę w ich sercach. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Jeszcze na chwilkę tylko usiądźmy, tam już jak słyszycie za drzwiami gwar przedagapowy, za chwilkę tam pójdziemy i zasiądziemy przy tych stołach, żeby coś razem zjeść, dalej porozmawiać, pobyć ze sobą. Zachęcam, żeby dobrze wykorzystać ten czas na budujące duchowe rozmowy żeby nie przeskakiwać na jakieś inne tory, tylko właśnie na tych dobrych torach bożych jechać do przodu. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od mojej Agnieszki, która pojechała do Augustowa na weekend do rodziców, również od braci i sióstr ze Staszowa. Pozdrawiają nas regularnie, także ja też przekazuję pozdrowienia od nich i mam kilka właśnie ogłoszeń, bo listopad się zapowiada pełen różnych tutaj wydarzeń, więc sobie sięgnę tylko do telefonu. Oczywiście tutaj te rzeczy jeszcze gdzieś tam będziemy przypominać i rozsyłać przypomnienia, ale powiem je, żeby to tutaj było nagrane, ktoś gdzieś chciał, później sobie odsłucha i może wtedy sobie odnaleźć co gdzie kiedy się dzieje. Więc od 11 do 13 listopada będzie u nas brat Hall Hayes z Los Angeles, który tutaj już wielokrotnie usługiwał w naszej społeczności na temat atrybutów Boga i ostatnio jak był rozpoczął właśnie ten temat zwycięstwo Chrystusie. Zwycięstwo nad grzechem, zwycięstwo nad szatanem, zwycięstwo nad światem. Te trzy aspekty zwycięstwa, jakie jest naszym udziałem w Chrystusie. Więc będziemy kontynuowali ten temat od 11 do 13 listopada, czyli to jest poniedziałek, wtorek i środa. W te trzy dni będziemy mieli 18 tutaj spotkania. Zaprosiłem też braci ze zboru baptystów tutaj w Eicherowie z Gdyni, z Orłowa i jakbyście kogoś chcieli tutaj z okolic zaprosić, to jak najbardziej drzwi są otwarte dla, dla wszystkich. Jeszcze będziemy o tym przypominać. W najbliższą środę mamy jeszcze październik, więc spotykamy się tutaj w środę o 18, a w następną środę to już będzie 6 Listopad, więc wtedy w zborze Ubraci Baptystów na 19, ale to też o tym jeszcze za tydzień przypomnę. Potem 16 listopada jest konferencja w toruniu. Zapraszamy bracia siostry, jeżeli tylko możecie pojechać, chcielibyście pojechać, spędzić cały dzień w gronie braci sióstr z różnych stron naszego kraju przy dobrej nauce Bożego Słowa, społeczności. Dajcie znać. Wcześniej musimy wiedzieć, ile osób pojedzie, ponieważ tam też jest obiad, więc musimy zgłosić, ile osób zostaje na obiad, żeby oni mogli przygotować odpowiednią liczbę posiłków. Więc koniecznie dajcie jak najszybciej znać, kto by chciał jechać do tego Torunia 16 listopada. Dajcie znać, żebyśmy mogli zgłosić. To jest sobota żebyśmy mogli zgłosić liczbę osób i też zorganizować się tutaj, ile samochodów pojedziemy. To jest 16 grudzień, listopad. Przepraszam. Potem 23 listopada mamy tutaj o 15 braterskie spotkanie dla wszystkich braci nas tutaj z Wejherowa. 23 listopada, czyli za miesiąc kolejne braterskie, też będziemy przypominać. I 28 listopada w Zgierzu jest ten braterski poster. Czwartek, wieczór, piątek i sobota. Też zachęcam gorąco, braci, jeżeli możecie pojechać do Zgierza, spędzić czas. I tutaj też trzeba się wcześniej zgłosić, ponieważ tam w Zgierzu są noclegi w takim ośrodku, gdzie będziemy mieli to spotkanie, i tam trzeba się wcześniej przez formularz zarejestrować. Jeżeli ktoś chce jechać na ten post do Zgierza, więc jak ktoś chciałby jechać, dajcie znać, ja wyślę linka i wtedy możecie dokonać rejestracji, żeby tam też było dla was miejsce noclegowe przygotowane. Ponadto w listopadzie jest też dzień modlitwy o prześladowany kościół i zostaliśmy zaproszeni też do udziału w takim dniu modlitwie, modlitwy o sieroty. Więc też myślę, że połączymy to w jedno, jednego dnia zrobimy, jednej niedzieli poświęcimy czas na modlitwę o prześladowany Kościół i też ten Dzień Sierot. Chyba, że uznamy, że rozdzielimy to na dwa dni, na dwie niedziele, ale przez to, że jest tutaj dużo tych innych rzeczy, to pomyślałem, żeby to zrobić w jedną niedzielę. Zresztą zobaczymy, jeszcze o tym porozmawiamy, tylko zapowiadam, że jeszcze te dwie rzeczy w listopadzie się zapowiadają. Jeśli ktoś z Was ma jeszcze jakieś ogłoszenia czy informacje, to bardzo proszę, a, a potem przejdziemy już tam na, na wspólny obiad. Pozdrowienia od Adama i Dorotki. Bardzo dziękujemy I, Asi, i pozdrawiamy Adasia i ja i Dorotkę, i Asię i Piotra również ze Słupska. Ostatnio też poznałem jakiegoś kolejnego brata ze Słupska, także próbowałem ich tam ze sobą skontaktować. Tak, ja wiem, ja wiem. Także. Ktoś jeszcze, bracia, siostry, jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia, zapytania? Jeśli nie ma, to kontynuujemy naszą społeczność przy stołach.